W relacjach Polska i RFN odwilż 7 marca 1963 roku kraje podpisały trzyletnią umowę handlową. Skonfiskowano także 60 tysięczny nakład książek prymasa Stefana Wyszyńskiego o wielkiej Nowennie Tysiąclecia. Kultura jest dziedziną, mówi poeta emigracyjny Kazimierz Wierzyński, która łączy wszystkich Polaków, podobnie jak sprawa polskich granic. 14 marca 1964 roku z inicjatywy Antoniego Słonimskiego został skierowany do premiera Józefa Cyrankiewicza dwuzdaniowy list protestacyjny polskich intelektualistów przeciwko ograniczeniu przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzającej się cenzurze, zwany listem 34. Był cytowany przez prasę zachodnią, a jego sygnatariuszy dotknęły represje tym znanego pisarza Melchiora Wańkowicza, który stał się bohaterem jednej z najgłośniejszych spraw w historii sądownictwa PRL-u, został uwięziony za przekazanie za granicę materiałów szkalujących Polskę Ludową. W Polsce twarda rzeczywistość nie pozwala na imigrancko nieokioznano fantazję, którą kompleks rekompensuje odniesione rany.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 W czerwcu 1963 roku w Warszawskim Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk uruchomiono pierwszy laser. Ukazał się także pierwszy numer Tygodnika Kultura, którego tytuł władze skopiowały z tej paryskiej. Gdy już dana jest słuszna linia polityczna, praca organizacyjna decyduje o wszystkim, również i o losie samej linii politycznej. Na lipcowym 13 plenum KCPZPR usunięto z władz czołowego przedstawiciela puławian Romana Zambrowskiego. Czytelny sygnał, że popaździernikowa liberalizacja się zakończyła. Październikowe zamieszki w przemyślu między wiernymi i ZOMO z powodu zamknięcia przez władze średniej szkoły organistowskiej Salezjanów. W lutym 1964 roku rząd PRL ogłosił memorandum w sprawie zamrożenia zbrojeń nuklearnych w Europie Środkowej, tzw. Plan Gomułki. 8 marca arcybiskupem metropolitą krakowskim został biskup Karol Wojtyła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na czerwcowym czwartym zjeździe PZPR poddano krytyce partię chińską i albańską za rozłam w ruchu komunistycznym krytykowano także zwolenników obu partii w PZPR. Niebawem ministrem spraw wewnętrznych został uważany za komunistycznego nacjonalistę Mieczysław Moczar z frakcji tzw. partyjnych partyzantów. W Londynie powstał ważny dla wychodźstwa Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny POSK. Polscy sportowcy zdobyli aż 23 medale podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Pierwszy duży recital w powojennej Polsce miał Bogdan Łazuka. Słuchaj, proszę, o to jest tarstow, tarstow. Jeśli zaśniesz, to cię zbudzi mój głos. Jak określić te lata 1963-64, odwołując się do słowa, którego pan już wielokrotnie używał o stabilizacji małej, średniej czy jednak dużej? Tu pół żartem, pół serio użyłbym określenia propagandowego jakie zastosowano właśnie w PRL-u w tych latach, mianowicie wprowadzono jeszcze w okresie stalinowskim miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, ponieważ te miesiące powtarzały się co roku. W pewnym momencie postanowiono zmienić ich nazwę na miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej, no bo przyjaźń już była, można ją było tylko pogłębić. Powiedziałbym, że lata 63-64 można by określić jako lata pogłębiania małej stabilizacji. Pogłębiania w każdym aspekcie, to znaczy z jednej strony władza Gomułki stawała się coraz bardziej bezalternatywną. Jego oponenci wewnętrzni zostali już całkowicie pozbawieni wpływów wyeliminowani, czego przykład pani redaktor na wstępie przytoczyła, ważny, symboliczny przykład usunięcie z władz partyjnych już ostateczne Romana Zambrowskiego, jednej z kluczowych postaci w Politbiurze, przynajmniej od początku lat 50. On był figurą główną w tej grupie buławian. Przeszkadzał Gomułce swoimi hasłami wzywającymi do liberalizacji wewnątrzpartyjnej dyskusji. Jego syn Antoni Zambrowski, niedawno zmarły, wspaniały, krystaliczny człowiek, pójdzie dalej dużo niż ojciec, bo po prostu przejdzie do realnej opozycji przeciwko całemu systemowi władzy partyjnej, postąpi jeszcze krok dalej, przyjmie wiarę katolicką i stanie się niezwykle gorliwym rzecznikiem łączenia haseł odbudowy tożsamości polskiej opartej na chrześcijaństwie. Z walką o prawa człowieka, z walką o wolność. Roman Zambrowski oczywiście tak daleko nie pójdzie, ale jego odsunięcie w 1963 roku stało się niewątpliwie jednym z symboli ostatecznego zmierzchu wpływów Grupy Puławskiej i właśnie, jak się zdawało, bezdyskusyjnego triumfu gomułki nad wszelkimi potencjalnymi rywalami wewnątrz życia partyjnego. To jest także czas kolejnych procesów gospodarczych pokazujących, że ta tendencja do takiego zaciskania pasa i dyscypliny mającej utrzymać na niskim poziomie potrzeby społeczne i zarazem przekonywać społeczeństwo, że te dni bezmięsne w poniedziałek, ograniczenia dostaw masła, mięsa i rozmaitych innych produktów, nie mówiąc już nawet o jakichkolwiek artykułach tzw. kolonialnych, czyli przywożonych gdzieś z dalszych krajów, że to wszystko łączy się jednocześnie z rzetelnym ściganiem wszystkich tych, którzy próbują Przekraczać prawne ograniczenia tego ubóstwa, można tak powiedzieć, małej stabilizacji, bo przecież ta mała stabilizacja była na bardzo ubogim poziomie konsumpcji. Owszem, pojawiały się polskie samochody faktycznie na licencji sowieckiej, a praktycznie odwzorowujących ukradziony przez Sowietów model amerykański. Tych w warszaw było coraz więcej, także już pojawiały się syrenki, oryginalne produkty polskiego przemysłu motoryzacyjnego, ale były one wciąż bardzo rzadkim jeszcze produktem. Ta masowa motoryzacja przyjdzie dopiero później w latach 70 w epoce Gierka, więc mała stabilizacja nie przewidywała jeszcze samochodu dla każdego, ale małe, ciasne powiedziałbym nawet specyficznie siermiężne mieszkanie czasów Gomułkowskich, bo to jest czas budowania domów ze ślepą kuchnią, bardzo ciasnych mieszkań Oczywiście mających zaspokoić gwałtownie rosnące, jak już mówiliśmy wcześniej w jednym z poprzednich odcinków, potrzeby społeczeństwa wynikające z prawdziwej eksplozji demograficznej, która w ciągu lat 50. i początku lat 60. powiększyła o 5 do 7 milionów liczbę ludności, bardzo szybki przyrost, ale ten przyrost właśnie miał wchodzić w życie, życie dojrzałe z zaniżonymi oczekiwaniami awansu materialnego. Gomułka starał się tak właśnie ten swój system rządów prowadzić, by społeczeństwo wiedziało, że za dużo wymagać od władzy nie ma prawa. I temu właśnie służyły owe procesy pokazowe tzw. Tak szkodników gospodarczych i tym razem doszło do... Wyroku skazującego w tzw. aferze mięsnej, w której główny oskarżony nie tylko został skazany na karę śmierci, ale został stracony, co jest przejawem barbarzyństwa prawnego systemu PRL. Skazanie za przestępstwo gospodarcze kogoś na wyrok śmierci. Lata 1963-64, o których mówimy, to także czasy likwidacji ostatnich prób oporu z bronią w ręku oporu przeciwko komunistom. Czy symbolem tego jest także Józef Franczak? Inną stroną tego zjawiska zwanego małą stabilizacją była konsekwentna likwidacja ostatnich już prób powiedziałbym, oporu rzucającego wprost wyzwanie władzy Gomułki. W styczniu 1963 roku został stracony autor zamachu nieudanego na Gomułkę. Ale o czym też warto przypomnieć, został w październiku tego roku zabity w obławie policyjnej ostatni żołnierz niezłomny Józef Franczak, pseudonim Lalek, który ukrywał się aż właśnie do października 1963 roku. A do 1953 roku prowadził aktywną walkę z przedstawicielami władzy komunistycznej w terenie, zabijając konfidentów Urzędu Bezpieczeństwa. Mówi Marek Franczak, syn lalka. Spotykał się za adwokatem, jakimś podobno jakiś prokurator też był. I ojciec powiedział, że on się schęcił ja mnie, bo on chce wrócić do normalnego życia. Tylko mówi, zagwarantujcie mi to, żebym nie dostał się w łapy ube na tortury. Bo mówi, ja jestem zwykłym człowiekiem, nie jestem mówi, ze stali. Mogę wydać mówi, tych ludzi, którzy mnie ukrywali, ostatni kęsem chleba się dzielili ze mną i ja bym ogromną krzywdę im wrzucił. Tego niestety nikt nie był w stanie mu zagwarantować. Obława na lalka, bo taki był jego pseudonim, nie tylko zamordowanie w tej obławie ściganego przez całe niemal UB w kraju ostatniego przedstawiciela zbrojnego podziemia, bo tak można nazwać Józefa Franczaka, miało swój ciąg dalszy w postaci decyzji władz zwierzchnich Urzędu Bezpieczeństwa, żeby zabitemu już Józefowi Franczakowi, przepraszam za te szczegóły, ale one są jednak symbolicznie ważne. Odciąć głowę. Rodzinie wydano ciało bez głowy, a głowa Józefa Franczaka ostatniego niezłomnego służyła jako swoiste trofeum funkcjonariuszom UB przekazana ostatecznie do Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie została czaszka Józefa Franczaka odnaleziona dopiero stosunkowo niedawno i wtedy można było dokonać swoistego pochówku łączącego głowę z resztą ciała. To był dopiero symboliczny koniec tych represji na tych, którzy odważyli się walczyć z bronią w ręku przeciwko władzy komunistycznej w Polsce. Ten epizod, jeśli można tak powiedzieć, jednocześnie symboliczna tragedia związana z końcem życia Józefa Franczaka, Zbiega się przecież z trwającymi od kilku lat formami masowego oporu społecznego, niezbrojnego oczywiście, ale protestami bezbronnych ludzi, którzy bronią atakowanego przez władzę Gomułki Kościoła. To, co zaczęło się w Kraśniku Fabrycznym w 1959 roku, szło przez Kraków, przez Zieloną Górę, przez Toruń, znalazło swoją kontynuację w Przemyślu w październiku 1963 roku gdzie zamknięta szkoła organistów sprowokowała ludność, która chciała jej bronić do stawienia oporu oddziałów ZOMO i znów było tak jak poprzednio, to znaczy przemoc zomowska zwyciężyła. Ale widać było, że opór społeczny związany z Kościołem, z jego prawami do funkcjonowania w życiu publicznym niesłabnie, ale utrwala się. I to także pokazywało konstans w rządach, Gomułki. Ta walka z kościołem o rząd dusz, którą Gomułka bezwzględnie wypowiedział Stefanowi Wyszyńskiemu, została przez prymasa tysiąclecia podjęta. Kościół nie cofał się w tej walce, ale jakby temperatura tej walki będzie rosła i będzie wyznaczała, że tak powiem, przyszły kryzys władzy gomułkowskiej, a szerzej władzy komunistycznej w Polsce. Czynnej. za dziesięć wieków obecności Twojej w Bogu Rodzico Dziewico w dziejach Kościoła Świętego w Polsce. Symbolem narastania konfliktu było także skonfiskowanie i przeznaczenie na przemiał 60-tysięcznego nakładu książek prymasa Stefana Wyszyńskiego wielkiej nowennie Tysiąclecia to wskazuje, powiedzielibyśmy takim językiem żargonowym, bitwę do ostatniej kropli krwi. Rzeczywiście ta bitwa związana ze zbliżającą się bardzo okrągłą rocznicą milenium Chrztu Polski i zarazem symboliczną tysiąclecia państwa polskiego, tak, właśnie jako rocznicę tysiąclecia państwa polskiego, świeckiego państwa polskiego, chciał to obchodzić Gomułka, a jako milenium chrztu chciał obchodzić, to było wpisane właśnie w program wspomnianej przez panią redaktor Nowenny, czyli dziewięcioletnich przygotowań do tej rocznicy, ogłoszonej przez prymasa Wyszyńskiego w 1956 roku. Ta konfrontacja zapowiedziana niejako na rok 1966 Podnosiła temperaturę owego konfliktu w miarę zbliżania się do roku 1966 i istotnie Gomuka traktował to ze śmiertelną powagą, tę walkę do ostatniej kropli krwi. No, na szczęście na ogół trzeba traktować tę krew symbolicznie, choć ona w kilku miejscach polała się rzeczywiście to Jednak przede wszystkim była to walka propagandowa, w której nie szły jeszcze w ruch karabiny, ale szły jak najbardziej w ruch armatki wodne już wtedy używane, gaz uzawiący już wtedy używany i szły pałki zomowskie, też bardzo chętnie wtedy używane, ćwiczone na plecach obrońców praw Kościoła w życiu publicznym. Ale niejako nowy rozdział w tej walce zapisze człowiek, który stopniowo dopiero ujawniał swoje możliwości wyjątkowe autorytetu i wyjątkowo mądrego kierownika społeczeństwa i kościoła w przeciwstawianiu się despotyzmowi komunistycznej władzy. Mam na myśli Karola Wojtyłę. To jest niezwykła historia jego nominacji na właściwie drugą hierarchicznie czy pod względem autorytetu w kościele katolickim w Polsce po godności prymasa. Mam na myśli oczywiście godność arcybiskupa metropolity krakowskiego. Zgodnie z układem między rządem a Kościołem, rząd miał prawo opiniować negatywnie kandydatury zgłaszane na obsadzenie takich właśnie wysokich stanowisk w Kościele przez prymasa, przez Kościół. I to właśnie paradoksalnie pomogło Karolowi Wojtyle, bo prymas Wyszyński, jak dzisiaj wiemy, zgłaszał na początku swojej listy trzech, bo prymas miał prawo przedstawić trzy kandydatury bliższych chyba swojemu wyobrażeniu i swoim nadziejom kandydatów. Jednym z nich był późniejszy arcybiskup poznański, także wybitny arcypasterz Jerzy Stroba, a drugim prawdziwie święty człowiek, ksiądz Tadeusz Fedorowicz, który na Ochotnika, to rzecz nie bywała, zgłosił się do transportu wywożącego ludzi do Gułagu w czasie masowych wysyłek przez NKWD Polaków z Kresów, w głąb Kazachstanu i na Syberię ksiądz Fedorowicz postanowił towarzyszyć im z posługą duszpasterską, oczywiście tajnie sprawowaną. Ten człowiek, który później związał się z zakładem dla ociemniałych w Laskach był wyborem numer dwa. Na trzecim miejscu znalazł się Karol Wojtyła biskup pomocniczy i to on właśnie został uznany za najmniejsze zło z punktu widzenia władz komunistycznych, skoro Wyszyński wymienia go na trzecim miejscu, tak myśleli sobie partyjni funkcjonariusze, to znaczy wybierzmy tego, który najmniej się prymasowi, najbardziej znienawidzonemu przez władzę podoba. I tak Karol Wojtyła otrzymał akceptację ze strony władz komunistycznych na objęcie Urzędu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. I w ten sposób w 1964 roku, 13 lat po śmierci Arcybiskupa Adama Stefana Sapiechy, Kraków miał nowego, pełnoprawnego metropolitę. Bo pamiętajmy, że Arcybiskup Eugeniusz Baziak nie był w pełni uznanym, usankcjonowanym swojej godności metropolitą krakowskim. Teraz Karol Wojtyła wchodził w tę godność i awansował, niejako automatycznie ją obejmując do roli drugiej osoby w Episkopacie Polskim po czy obok prymasa Wyszyńskiego. Nadzieje na skłócenie Karola Wojtyły ze Stefanem Wyszyńskim, nadzieje jakie żywiły władze licząc, że ten intelektualista z Krakowa nie dogada się, przepraszam za kolokwializm, ale właściwy właśnie dla korespondencji jakie w tej sprawie toczyły się między Urzędem do Spraw Wyznań a wyższymi czynnikami partyjnymi w Polsce, że Karol Wojtyła nie dogada się z bardziej zamkniętym według tych interpretacji partyjnych na prądy intelektualne, bardziej autorytarnym prymasem z Warszawy i Gniezna. Te nadzieje rozbiją się bardzo szybko, absolutną lojalność i bardzo efektywną współpracę, jaka nawiąże się między Karolem Wojtyłą, a raczej umocni się, bo ona już wcześniej istniała między Karolem Wojtyłą a Stefanem Wyszyńskim.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 Panie profesorze, w poprzednich latach przy obchodach 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem propaganda antyniemiecka, a lekka odwilż w marcu 1963 roku kraje podpisały trzyletnią umowę handlową. Niekonsekwencja, polityka to nie handel, nie ekonomia? W tym przypadku chyba trzeba byłoby się zgodzić z tą ostatnią tezą. RFN, błyskawicznie odbudowujące swoją gospodarkę i prowadzące szybką ekspansję swojego eksportu, nie mogły lekceważyć istniejących obok, czyli we wschodniej Europie, rynków i starały się zabezpieczyć swoje interesy handlowe właśnie przez zawieranie takich umów, ale jednocześnie wciąż jeszcze żyjący i wciąż trzymający w ręku politykę zagraniczną RFN kanclerz Adenauer konsekwentnie trzymał się doktryny, która przyjęła nazwę od sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych NRF-u, bo tak wtedy mówiono NRF, a nie RFN, Hallsteina. Ta doktryna Hallsteina głosiła, że RFN nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z żadnym krajem, który uznaje NRD. Polska oczywiście NRD uznawała, a RFN uczynił wyjątek od tej doktryny wyłącznie dla Związku Sowieckiego i z nim utrzymywał stosunki dyplomatyczne. I to właśnie Gomułkę bardzo gnębiło, że RFN ma możliwość dyplomatycznych kontaktów z Moskwą i że Chruszczow jest gotów te dyplomatyczne kontakty rozwijać. A więc chociaż Gomułka zgodził się na układ handlowy z marca 1963 roku, to żył cały czas w strachu. Można chyba nawet użyć tego określenia, że Chruszczow ponad głowami Polaków, ponad głową Polski. Porozumie się z Bonn i zawsze jakiś układ geopolityczny, którego ofiarą padnie zachodnia granica Polski. I rzeczywiście te obawy będą rosły w miarę 64 roku, ponieważ Chruszczow wysyłał wciąż takie sygnały, że może właśnie chcieć dogadać się i dopiero odsunięcie Chruszczowa przez wewnętrzny pucz partyjny w Moskwie w listopadzie 64 roku, kiedy do władzy wysunięty zostanie Leonid Breżniew. Wtedy Gomułka się uspokoi, uzna, że chyba jednak przynajmniej w najbliższym czasie ta rewizja granic zachodnich Polski nie grozi, a też zmieni się wkrótce sytuacja w samej Niemieckiej Republice Federalnej, gdzie na miejscu CDU, CSU, tej koalicji prawicowej czy centroprawicowej powstanie tak zwana wielka koalicja z udziałem socjaldemokratów, a wraz z tym nadzieja na to, że być może Niemcy zaczną prowadzić nową politykę wschodnią, akceptującą nowy porządek także geopolityczny i nowe granice, jakie powstały w wyniku II wojny światowej. Dziś mówimy o Polsce w latach 1963-64. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Historia Żywa Wspomniał pan profesor o odsunięciu Chruszczowa od władzy, ale jeszcze w lutym 1964 roku rząd PRL ogłosił memorandum w sprawie zamrożenia zbrojeń nuklearnych w Europie Środkowej, tak zwany Plan Gomułki. Czy jej interesy wyrażała ta inicjatywa Polski czy naszego obozu? Wcześniej był Plan Rapackiego w 1957 roku, w co grał Gomułka. W obu wypadkach oczywiście nie mogły się inicjatywy firmowane przez polityków rządzących w Warszawie, rozmijać z planem strategicznym, który konstruowała Moskwa. Komułce zależało jednakże na tym, ażeby wystąpić w roli, że tak powiem, eksponenta przynajmniej tego planu nowego, dlatego ażeby zachować jakiś udział w tej polityce Chruszczowa w sprawie niemieckiej, bo rzecz dotyczyła oczywiście Niemiec. Chodziło Chruszczowowi o to, ażeby Niemiecka Republika Federalna nie stała się takim swoistym szpicem zbrojeń NATO w Europie, które mogły osłabić przewagę militarną Związku Sowieckiego. Stąd właśnie to wezwanie do zamrożenia zbrojeń nuklearnych w Europie Wschodniej i Środkowej, a Gomułce zależało właśnie na tym, żeby tego rodzaju inicjatywy nie dokonywały się ponad głowami rządu warszawskiego. Stąd można odpowiedzieć na pytanie pani redaktor, że przede wszystkim inicjatywa Chruszczowa, ale także wola Gomułki sprzyjała tej inicjatywie, ażeby to właśnie Polska Rzeczpospolita Ludowa, jak ona się oficjalnie wtedy nazywała, była współinicjatorem tego pomysłu, ażeby żeby nie była pominięta w nim, a żeby nie wypadła z gry, którą toczyła Moskwa z Bonn. Ograniczenia przydziału papieru na druk, książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu. Rok 1964 kojarzy się jednak chyba najbardziej z listem 34. Nie wiem, czy pan profesor się zgodzi z taką tezą? W historii kultury polskiej a na pewno. Sensie tak? Więcej nawet, bo w historii pewnego rodzaju inicjatyw opozycyjnych, jakie zaczynają się właśnie od tego listu, ma on na pewno znaczenie symbolicznie bardzo ważne, bo potem przecież będą kolejne listy już w latach 70., które będą w jakiejś mierze nawiązywały do samej techniki organizowania oporu społecznego od, powiedziałbym, najwyżej położonych w hierarchii autorytetu osobistości których ten autorytet środowiskowy, naukowy, kulturalny miał chronić przed najbardziej brutalnymi represjami. Istota tego pomysłu, że jeżeli podpiszą ten list najbardziej uznani naukowcy czy pisarze jak Leopold Infeld, Maria Dąbrowska, Antoni Słonimski, Paweł Jasienica czy Jan Parandowski, czy Zofia Kossak, czy Aleksander Gejsztor, Trudniej będzie władzy, używając kolokwialnego określenia, spałować sygnatariuszy, czy steroryzować gdzieś w areszcie. Chociaż jest wyjątek w postaci Melchiora Wańkowicza, ale przypomnijmy listy 34 dotarł do rąk premiera Józefa Cyrankiewicza 14 marca 1964 roku, był inicjatywą Antoniego Słonimskiego, był cytowany przez prasę zachodnią. Melchior Wańkowicz nie był jedynym. Przypomnijmy, że z tej listy choćby Stanisław Catmackiewicz stanie przed sądem wkrótce i będzie skazany. Formalnym wyrokiem Pobity przez nieznanych sprawców będzie Stefan Kisielewski, pobity przez nieznanych sprawców Będzie Paweł Jasienica Kilka osób z tej 34-osobowej listy, sygnatariuszy owego listu z 14 marca 1964 roku, dotknął jednak represję. Widać, władzę zabolał, władzę Gomułkowską nieznoszącą sprzeciwu zabolał. Nawet tak delikatnie wyrażony protest, bo właściwie kiedy czytamy te dwa zdania, no to zastanawiamy się, o co ten raban, dlaczego takie znaczenie tego listu. Przecież jest tam w bardzo subtelny, delikatny sposób powiedziane tylko o zaniepokojeniu objawami pewnej cenzury. To nie jest żaden protest opozycyjny, nie ma tu jakichś wielkich słów przytoczonych, nie są przytoczone jakieś wielkie hasła, ani tym bardziej nie jest przedstawiony żaden program polityczny czy politycznej opozycji. A jednak nawet taki delikatny bardzo sprzeciw wzbudził wielką irytację, ponieważ obnażył słaby punkt tego reżimu. Niezdolność przyjmowania krytyki i gotowość do cenzurowania każdego w istocie objawu myśli niezależnej. I to właśnie spowodowało, że część sygnatariuszy została nakłoniona, nie powiem zmuszona, ale jednak nakłoniona, do ogłoszenia listu w prasie zachodniej, który miał wykazać, że nie spotkały ich żadne sankcje, że nie spotkali się z represjami. Natomiast trzeba powiedzieć, że najbardziej smutnym objawem w tej sytuacji stało się zorganizowanie przez władzę kontrlistu polskich literatów. Blisko 600 nazwisk zebrało się na tej liście. To sporo 600 nazwisk w porównaniu z listem 34. Oczywiście nie sama liczba, zwłaszcza w kulturze, decyduje o znaczeniu wystąpienia. W tym przypadku jednakże wśródowych 600 literatów znaleźli się niewątpliwie wybitni także twórcy, jak Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Przyboś, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz. Ich udział w tym propagandowym, rytualnym potępieniu kolegów, którzy ośmielili się skrytykować władzę Gomułkowską, na pewno nie przynosi im chluby i jest raczej smutnym epizodem w ich biografii. Tym bardziej, że wiadomo, iż część pisarzy, których nakłaniano do udziału w tej kontrliście w istocie, inaczej niż Szymborska, czy Przyboś, czy Różewicz, odmówili. Wśród tych, którzy odmówili udziału w tym przedsięwzięciu byli m.in. Kazimierz i Marian Brandysowie, z jednej strony, z drugiej, Jan Dobraczyński, Tadeusz Konwicki, czy Julian Strykowski, a więc ludzie powiedziałbym z dość różnych parafii ideowych, ale zgodni w tym momencie, że Potępianie kolegów po piórze, którzy tylko delikatnie upominają się o wolność słowa w Polsce, no nie licuje z godnością zawodu pisarza. Przyzna pan profesor, że sytuacja Melchiora Wańkowicza i represje wobec niego stały się symbolem tamtych czasów. Prezentował bardzo godną postawę, chętny do osadzenia w więzieniu, żartując z tego. Postać Wańkowicza była otoczona tak wielkim, Szacunkiem w istocie jego reportaże, te dotyczące Monte Cassino, czy Westerplatte, czy wcześniejsze przedwojenne na tropach Smętka, były tak poczytne i budowały jego sławę jako absolutnego wzoru dla dziennikarzy, najlepszych dziennikarzy w Polsce, że posadzenie go na ławie oskarżonych przez władze komunistyczne, przez Gomułkę, było ogromnym błędem tego reżimu, bo przysporzyło tylko w pewnym sensie laurów dodatkowych, męczeńskich, można tak powiedzieć. Oczywiście przenośni, no bo jakieś dotkliwe prześladowania fizyczne nie spotkały starego pisarza, ale sam fakt postawienia go przed sądem i wydania wyroku na niego oczywiście złagodzonego i uchylonego w wyniku amnestii, był czymś zawstydzającym dla reżimu. Niestety, jak już wspomniałem, nie był to jedyny ani ostatni głośny przypadek tego rodzaju. Potem będzie przecież proces Stanisława Cata-Mackiewicza, też przecież bardzo znanego, bardzo głośnego, bardzo popularnego pisarza w Polsce. Te prześladowania, nie najbardziej brutalne przecież, to nie wiązało się z realnym doświadczeniem wieloletniego więzienia, ale z takim upokorzeniem, upodleniem pisarzy sprowadzonych do roli oskarżonych o jakieś nielojalności wobec państwa, o jakieś wykroczenia, o jakieś naruszenia przepisów. To wszystko pokazywało oblicze reżimu Gomułki jako zasadniczo antyintelektualnego. Stąd będzie krótka droga do słynnego poematu satyrycznego Stanisława Szpotańskiego, w którym Gomułka zostanie obsadzony w roli takiego obrzydliwego gnoma, tłumiącego wszelkie poczynania intelektualnie niezależnej części inteligencji, określonych z kolei mianem gęgaczy. List ten nie był że tak powiem przeznaczony dla premiera, dla rządu, to była tylko odskocznia dla rozpętania pewnej walki przez środowiska wrogie socjalizmowi przeciwko naszemu ustrojowi. Rok 1964 to także moment, kiedy ministrem spraw wewnętrznych został uważany za komunistycznego nacjonalistę Mieczysław Moczar z frakcji zwanej partyjnymi partyzantami. W 1948 roku w liście do biura politycznego KCPPR Moczar napisał, dla nas, dla partyjniaków Związek Radziecki jest naszą ojczyzną, a granice nasze nie jestem w stanie dziś określić. Dziś są za Berlinem, a jutro będą na Gibraltarze. Co oznaczała ta nominacja dla przyszłości Polski Ludowej? Nominacja Mieczysława Moczara na ministra spraw wewnętrznych. Moczar, przypomnijmy, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w okresie stalinowskich represji. Jeden z uczestników walk partyzanckich Gwardii Ludowej, Armii Ludowej w czasie II wojny światowej budował konsekwentnie swoją pozycję wśród towarzyszy partyjnych wokół nie tego hasła, które pani redaktor przytoczyła, hasła absolutnej lojalności wobec Moskwy do grobowej deski i aż do Gibraltaru, ale raczej na nucie wspomnień o rzekomo niezależnym, indywidualnym charakterze tej partyzantki komunistycznej w Polsce, o jej śmiałości i odwadze większej od partyzantów z Armii Krajowej. Ta propaganda, która została ubrana w szaty wspomnień, jakie rzekomo napisał, a w każdym razie swoim nazwiskiem autoryzował sam Moczar Barwy Walki, Miała swoje także wstępne przygotowanie propagandowe w kilku innych przejawach. Moczar funkcjonował w bardzo ważnym istocie politycznie w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, z Bowit, zrzeszającym rozmaitych, powiedziałbym, weteranów, nie tylko tych ZAEL-u, ale także z Armii Krajowej. Po 1956 roku było to już możliwe. I z nimi starał się także budować pewnego rodzaju porozumienie, występując w obronie dobrej pamięci, walk partyzanckich, czy w ogóle wspomnień o II wojnie światowej, by przeciwstawić się fali krytycznej, czy szyderczej nawet, jak to określano, jaką reprezentował część filmów nowych, choćby Eroika Munka, czy spektakli teatralnych, jak choćby Indyk, Mrożka, czy także niektóre wiersze późniejsze, zwłaszcza dramaty Tadeusza Różewicza. To wszystko jakby napiętnował, skrytykował. W pewnym sensie w imieniu Moczara pułkownik Zbigniew Załuski w swoim bardzo głośnym eseju Siedem Polskich Grzechów Głównych, broniący tradycji bohaterskiej walki, której nie wolno wyszydzać wokół, której nie wolno ironizować czy podważać jej. Na takich właśnie nutach patriotycznych Odnawiał niejako swoją pozycję moczar, w pewnym sensie odnawiając także znaczenie dawnej frakcji natolińczyków. Ten podział z 1956 roku na natolińczyków, czyli tych swojskich hamów polskich, jakich określił Witold Jedliski w głośnym bardzo eseju opublikowanym przez paryską kulturę w 1962 roku i rozkolportowanym bardzo szeroko w Polsce, pod tytułem Hamy i Żydy. Ta druga część opozycyjna to właśnie owe tytułowe Żydy, czyli frakcja Puławian, oskarżana teraz już nie tylko o prawdziwe, tak samo jak zbrodnie natolińczyków, zbrodnie w okresie stalinowskim, ale raczej o to, iż ich pochodzenie żydowskie sprawia, iż brakuje im prawdziwego patriotyzmu polskiego i pomniejszają właśnie znaczenie tych patriotycznych tradycji. Na tej nucie Moczar starał się zbudować szerokie poparcie społeczne dla swojej pozycji politycznej wśród partyjnych towarzyszy i rzeczywiście symbolicznym i praktycznym jednocześnie umocnieniem tej pozycji stał się awans na stanowisko ministra spraw zagranicznych 12 grudnia 1964 roku. To był moment wyraźnego umocnienia frakcji tzw. partyzantów. W jej skład wchodzili na pewno m.in. Grzegorz Korczyński, szef wywiadu wojskowego, zdymisjonowany co prawda rok później po kolejnych skandalach pokazujących no, zupełną dysfunkcjonalność tego wywiadu wojskowego w PRL-u. Szef Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli kontrwywiadu, Teodor Kufel, notabene mistrz późniejszego generała Czesława Kiszczaka i zwierzchnik wieloletni, czy członek biura politycznego, towarzysz Strzelecki, jak również nowy, wywodzący się z młodszego pokolenia sekretarzy Stefan Olszowski. Oni tworzyli teraz polityczno-policyjne zaplecze dla grupy partyzantów, dla grupy forującej Moczara do roli ewentualnego następcy Gomułki czy kandydata do walki o władzę, najwyższą w partii komunistycznej. Przeciwko sobie mieli także poważne siły, m.in. Edwarda Ochaba, Adama Rapackiego. Całą grupę także towarzyszy nawiązujących do tej tradycji Puławian. A więc walka frakcyjna, walka między tymi formacjami wewnątrz PZPR-u ożywała na nowo od końca 1964 roku, przybliżając nas do wydarzeń, które wybuchną z całą siłą w roku 1968, o których oczywiście będziemy mówili już za kilka tygodni. Niektórzy historycy przy nazwisku Mieczysława Moczara dodają, że to człowiek, który nigdy nie został pierwszym sekretarzem, a bardzo chciał. Czy Gomułka po tej nominacji Moczara? Moczara na ministra spraw wewnętrznych mógł poczuć się zagrożony, że dopuścił do takiej sytuacji, do wzmocnienia Moczara i jego grupy? No oczywiście pamiętajmy, że stanowisko ministra, nawet ministra spraw wewnętrznych nie było stanowiskiem samodzielnym. Przecież minister podlegał premierowi, w tym przypadku Józefowi Cyrankiewiczowi, który akurat grupie partyzantów specjalnie nie sprzyjał. A sam rząd był przecież ubezwłasnowolniony w całości przez decyzje partyjne, a na szczeblu biura politycznego zwolennicy Gomułki przeważali absolutnie. Tutaj jeden strzelecki powiedziałbym wiosny partyzantom nie czynił. Dominowali tacy sprawdzeni towarzysze, sprawdzeni z punktu widzenia Gomułki towarzysze, którzy gotowi byli bronić go konsekwentnie, jak Ignacy Logasowiński, jak Zenon Kliszkor, człowiek numer dwa chyba w całej strukturze władzy Gomułkowskiej, jak Marian Spychalski. I właściwie jedynym autentycznie silnym, potencjalnym rywalem dla Gomułki mógł być tylko członek biura politycznego oparty o potężną organizację partyjną, najpotężniejszą i najbogatszą w pewnym sensie na Śląsku, Edward Gierek od 1956 roku, ten właśnie nowy. Od tamtego roku członek biura politycznego budował stopniowo swoją pozycję po cichu niezależnego od Gomułki, odrębnego niejako od Gomułki bytu politycznego wewnątrz elity władzy PZPR w latach 60. I Moczar z pozycji tylko ministra spraw wewnętrznych mógł orientować się tylko na ewentualną rozgrywkę, jaka wierzył, że może nastąpić rozgrywkę między Gierkiem a Gomułką. Była to audycja Historia Żywa. Za tydzień o Polsce w latach 1965-66. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl Ukośnik 1. Na kolejne spotkanie zapraszam w następny poniedziałek po 21. Do usłyszenia, Dorota Truszczak.